Już nie będę witał wszystkich następnych, którzy wchodzą, a tych, którzy są, witam ponownie. Przed nami dzisiaj najkrótsza księga Starego Testamentu, księga Ageusza. I na początku, w kilku słowach, spojrzymy na jej krótki zarys, a później Zajmiemy się dokładnie jej poselstwem. Jeśli macie ze sobą Biblię, to spróbujcie odnaleźć Księgę Ageusza. Łatwo ją znaleźć stosunkowo, jeśli już ktoś był z nami przez te wcześniejsze tutaj rozważania proroków mniejszych. Mamy dwunastu proroków mniejszych, którzy zamykają kanon Starego Testamentu i Aggeusz jest dziesiąty na tej liście proroków mniejszych, czyli trzeci od końca w Starym Testamencie. Ostatnia księga to księga Malachiasza, przed nią mamy księgę Zachariasza, a przed nią księgę Aggeusza, czyli trzecia od końca w naszym kanonie Starego Testamentu, ponieważ żydowski kanon, jak wiecie, Nieco inaczej wygląda. I przeczytamy kilka na początku wierszy z tej księgi, która, które mówią nam o tym, jaki czas obejmuje ta księga, w jakim czasie prorokował Ageusz. Ktoś z Was zwrócił na to uwagę czytając? W jakim okresie Ageusz prorokuje? za czasów króla Dariusza, ale w jakim okresie, jak długo trwa jego proroctwo? Miesiąc? Rok? Lata? Ile? No to policzmy. Zaczynamy pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, Pierwszego dnia tego miesiąca. Jahwe za pośrednictwem proroka Ageusza skierował słowo do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka. Czyli mamy szósty miesiąc i pierwszy dzień. Tego miesiąca. W trzynastym wierszu czytamy Aggeusz, posłaniec Jahwe, przekazał Ludowi takie poselstwo Jachwe. Ja jestem z wami, oświadcza Jahwe. Wówczas Jahwe pobudził ducha zorobabela. Syna Szaltiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, jachwe zastępów. Stało się to w 24 dniu 6 miesiąca, czyli tego samego. W drugim roku panowania Dariusza, a więc to poselstwo, kolejne, było w 24 dniu tego samego szóstego miesiąca. Dalej, drugi rozdział, pierwszy wiersz. W siódmym miesiącu, 21 dnia tego miesiąca, Jahwe przez proroka Ageusza przekazał słowo tej treści. Czyli tutaj mamy kolejny, siódmy miesiąc i dwudziesty pierwszy dzień, a więc niecałe dwa miesiące dzielą od pierwszego poselstwa do tego trzeciego. I dziesiąty wiersz, w dwudziestym czwartym dniu dziewiątego miesiąca. W drugim roku panowania Dariusza Jahwe skierował do proroka Geusza słowo tej treści, a więc w sumie Mamy okres niecałych czterech miesięcy. W naszym kalendarzu to będzie okres od 29 sierpnia do 21 grudnia. I jest rok 520 przed Chrystusem. Żydzi zaczynali rok na przełomie marca i kwietnia, stąd mamy to przesunięcie w czasie, ich kalendarz, ich rok kalendarzowy liczył 360 dni. 12 miesięcy po 30 dni. Stąd musieli co pewien czas dodawać, ponieważ ucinało się 5 dni z każdego roku. Dariusz, zwany Wielkim, Dariusz I Wielki objął władzę nad mocarstwem Persji w 521 roku i panował przez kolejne 35 lat, aż do 486 roku przed Chrystusem. I jak widzimy w tej księdze, nie ma odniesień, tak jak we wszystkich wcześniejszych księgach, jeśli były jakieś odniesienia do panowania królów, to były odniesienia do panowania królów Judy albo do panowania królów Izraela. Tutaj niczego takiego nie znajdziemy. Czytamy o drugim roku panowania Dariusza, króla Perskiego. Skończyło się panowanie królów judzkich i panowanie królów Izraela. Żaden potomek Dawida nie zasiada na tronie w Jeruzalem. Zresztą nie ma ani tronu, ani pałacu, ani świątyni. Czyli tutaj wchodzimy zupełnie w nową epokę, jeśli chodzi o proroczy przekaz do tej pory ci prorocy mniejsi, wszyscy prorokowali przed uprowadzeniem do niewoli babilońskiej. A więc przed rokiem 586, kiedy nastąpiła ostatnia deportacja po zburzeniu Jerozolimy i lud został uprowadzony do Babilonu. Tych ostatnich trzech proroków prorokuje po ich powrocie z niewoli po 70 latach niewoli. A więc był to trudny czas, w którym Bóg powołuje do służby Ageusza i Zachariasza. Oni w tym samym czasie prorokują, chociaż Zachariasz prorokuje dłużej. Zachariasz prorokuje na przestrzeni trzech lat. Ageusz, jak widzimy, jego proroctwo przynajmniej, zapisane tutaj, zawiera okres jedynie czterech miesięcy. I widzimy, że to słowo, które Bóg przez tych proroków kieruje, w pierwszej kolejności było przekazywane przywódcom. Przywódcom tych, którzy powrócili z wygnania. I widzimy tutaj dwa imiona. Po pierwsze jest cywilny przywódca ustanowiony przez władcę perskiego Cyrusa, czy później Dariusza, Zorobabel, którego imię znaczy Nasienie Babilonu. Bardzo ważne. Nasienie Babilonu, Zorobabel. Pobożny człowiek, bogobojny człowiek z takim imieniem, które odstaje od jego charakteru i służby. Natomiast religijnym przywódcą jest arcykapłan Jozue. To imię jest nam bardziej znane. Po hebrajsku jego imię brzmi Jeszua, czyli Jahwe jest zbawieniem. To samo imię, którym Bóg nazwał swojego wcielonego syna. Ci dwaj kluczowi przywódcy są wielokrotnie wymieniani w tej księdze oraz w księgach Ezdrasza i w księdze Zachariasza a więc następnej księdze prorockiej. I zachęcam was do przeczytania jeszcze raz później tej księgi Ageusza, po przeczytaniu pierwszych sześciu rozdziałów księgi Esdrasza, ponieważ tam znajdujemy całe tło tego wszystkiego, co poprzedza i co następuje w trakcie Prorokowania tych dwóch proroków. Ponadto Zorobabel widnieje w obu rodowodach Pana Jezusa, zarówno w rodowodzie Józefa z Ewangelii Mateusza, jak i w rodowodzie Marii z Ewangelii Łukasza. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad różnicami, jakie są w tych rodowodach, z tego właśnie one wynikają, że jeden z nich z Mateuszu dotyczy faktycznie Józefa, a drugi, chociaż wydaje się, że też dotyczy Józefa, tak naprawdę jest rodowodem Marii. Ale co ciekawe, jak śledzicie imiona, które są w tych rodowodach, wątpię, że to robicie, ja też tego nie robię, przyznaję się, jak czytam te wszystkie imiona w różnych księgach, to tylko tak przebiegam oczami po nich i patrzę, co dalej. Chyba, że coś właśnie studiuję, chyba, że coś tam zgłębiam, no to wtedy zastanawiam się, sprawdzam znaczenia, próbuję odnaleźć tych ludzi gdzieś w historii. Ale normalnie, jak czytam Biblię, to tylko przebiegam oczami po tych imionach, bo one obco brzmią, niektórych nawet nie jestem w stanie łatwo wymówić. Więc przypuszczam, że jesteście podobni do mnie w tej kwestii. Ale to jest ciekawe, że gdybyście prześledzili tę genealogię Pana Jezusa, to zobaczycie, że one się rozstają po Dawidzie, a następnie ponownie łączą się w ojcu Zorobabela, Jehosadaku, i przechodzą przez Zerubabela i znowu się rozchodzą za nimi. Hmm. Zerobabel reprezentuje królewski ród Dawida, a Jozue, czy Jeszua, jest reprezentantem wiernego kapłaństwa. Obaj oni byli proroczą zapowiedzią mającego nadejść króla i kapłana w jednej osobie, Bożego Pomazańca, syna Dawida, od którego berło już nie odstąpi, aż zdobędzie posłuch narodów, jak prorokował Jakub. I on też jest arcykapłanem, nie przybytku wykonanego ludzkimi rękami, ale jest arcykapłanem niebiańskiej świątyni, gdzie jak czytamy, wszedł nie z krwią wołów, ale z własną krwią, gdzie dokonał wiecznego odkupienia. Przez Niego, przez Tego, o których w proroczy sposób mówią Ci dwaj, przez Jezusa Chrystusa i my dzisiaj, kochani, i każdego jednego dnia mamy dostęp do Bożego Tronu łaski. Mamy dostęp do miejsca najświętszego, do Bożej obecności I o tym, jak Bóg pozwoli więcej będziemy później mówić, a teraz przyjdźmy do Jego obecności. Patrząc bardzo krótko tutaj bardzo na razie pobieżnie na te dwie, Znamienite postacie z tej księgi, które zapowiadają tego, którego czcimy, tego, którego kochamy, tego, który jest naszym królem, naszym arcykapłanem, naszym zbawieniem, naszym Panem. Na Niego zwróćmy oczy. Cokolwiek byśmy nie czytali w Biblii, kochani, jakiekolwiek historie, jakiekolwiek wielkie postacie, nie zapominajmy że ich świadectwem jest świadectwo Jezusa. W taki czy w inny sposób te wielkie postacie Starego Testamentu zapowiadają przyjście tego, w którym Boża dusza ma pełne upodobanie, o którym Bóg powiedział to jest mój umiłowany Syn, Jego słuchajcie. I niechaj dzisiaj Bóg da nam uszy do słuchania, aby Jego słuchać aby Jego święty Duch mógł w nas działać, abyśmy mogli zbliżyć się do Niego i przez Niego zbliżyć się do tronu łaski. To jest coś pięknego, kochani. Tron łaski. Tron, z którego płyną wszelkie błogosławieństwa, których potrzebujemy do życia i pobożności. Niechaj nikt z nas nie wyjdzie stąd ubogi. Niechaj nikt z nas nie wyjdzie stąd w jakichś łachmanach własnej sprawiedliwości, własnych zasług, własnych wysiłków. Przyjdźmy do tronu łaski przez naszego króla i przez naszego arcykapłana, który okupił nasz wstęp do miejsca najświętszego swoją własną krwią. Oddajmy mu chwałę, powstańmy do modlitwy. Panie nasz Panie, ponownie stajemy przed Tobą, aby wyrazić naszą miłość, wdzięczność, oddać Ci hołd i cześć, uniżyć przed Tobą nasze serca i wywyższać Ciebie. Prosimy, by dzisiaj Święty Duch na nowo otwierał szerzej nasze oczy na poznanie Ciebie na poznanie Twojego zbawienia. Prosimy, byś mówił do nas, gdy będziemy rozważać te różne historyczne wydarzenia zapisane w Twym Słowie. Daj, żeby one nie przesłoniły nam Ciebie, Twojego charakteru, Twojego majestatu, Twojej mocy. Niechaj Twój Duch pomoże nam widzieć Jezusa, Widzieć to wielkie dzieło zbawienia. I niechaj w każdym z naszych serc będzie radosne uwielbienie, wdzięczność, chwała. Cześć dla Ciebie, który jesteś godzien. Wszelkiej chwały, wszelkiej czci, uwielbienia. Poprowadź nas przez Ducha Twego do najświętszego miejsca Twojej obecności. Amen. Zachęcam kochani bracia, siostry do modlitwy śpiewania tych pieśni z głębi naszych serc. Jeśli macie na sercu jakiś fragment słowa, coś, czym chcielibyście się podzielić, uwielbić też Boga, zachęcam. Czujmy się wolni, aby czcić naszego Boga w duchu i w prawdzie. Pan dziękujemy Ci za to, że tu Kościół, to nam pasterzy, to nam na uczyni, żeby, panie przez swego ducha uczysz nas, jak mamy postępować, jak mamy wierzyć w Twoje Słowo panie. Jesteś panie najlepszym, do którego wszystko należy. Pole sobie, panie, jest wszystko się z się że jest no, Dziękujemy Ci Panie Jezu, że zostały nas środami, że nas zebrałeś ze wszystkich krańców ziemi i przyprowadziłeś Panie Jezu do siebie. Dziękujemy Ci Panie, że Twój Ojciec pociągnął do nas w Tobie, Panie Jezu, że możemy tutaj na tym miejscu Panie Jezu wzywać tego świętego imienia i dziękować Ci za przychowywanie. Tą wielką miłość i łaskę, którą Panie nam pokazać, bo Ty, Panie, sam dałeś nas, nam, sam do siebie, gdy swoje życie na krzyżu, bo Panie, ta Twoja miłość pociągnęła nas ku Tobie, Panie, i kupiłeś nas, Panie, swoją krwią. Także Twoje jesteśmy, Panie Jezu, dzięki Ci składamy za tą wielką łaskę. To jest za to wielkie miłosierdzie, Panie, bo jesteśmy godni, abyś to uczyniła, ale uczyniłeś to zgodnie ze swoją wolną, ze zgodnie ze swoją miłością, Panie. opiłeś nas, uświęciłeś nas, powstawiłeś nas, Panie. Wszelkim dobre, Panie. Dziękujemy Ci. Bądź wywyższony Panie Jezu, w naszych sercach i w swoim Kościele Amen. Dzięki Ojcze, ta możliwość bycia w gronie Twoich dzieci i wracania wzroku tego duchowego na Ciebie i doświadczania ciebie w braciach, siostrach, w Twoim słowie i też w Twoim działaniu bezpośrednim. Ty dotykasz się naszych serc w różnoraki sposób. Dzięki, że objawiłeś się, dałeś się poznanie Ciebie i tak się modlę, żeby to nasze poznanie było czymś więcej niż poznanie umysłu, ale poznaniem duchowym, serca, które wpływa na nasze życie, które Determinuje nasze życie. Dziękujemy, że możemy być w miejscu, w którym nastawiamy nasze, nasze myśli, nasze serca. I jest nadzieja, że, że Ty posilisz, poprowadzisz, zmienisz nasze życie. Dzięki Tobie. Do. Amen. Amen. Amen. Panie Tobie zawsze płynie chwała z naszych serc, za Twoją miłość do nas, za Twoją ofiarę za nas, za Twoją wierność wobec nas, za wszelką łaskę, jakiej wyświetliśmy. Chwała Tobie Panie, to wszystkie wieki. Ale Amen. Tak, Boże, dziękuję Ci za te które możemy śpiewać, Boże, dziękuję Ci za to, że możemy śpiewać z naszych serc, że tylko Ty jesteś Panem. Chwalebne to jest, Boże. Jest to dobre, wypływa od Ciebie, bo Ty nam dałeś swojego Ducha Świętego. Sprawiłem, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, Boże, dlatego podłożyłeś swojego Ducha dla nas. Boże, prosimy Cię, aby te słowa nigdy nie gasły na naszych ustach. Abyśmy tam, gdzie jesteśmy, nie tylko tutaj, w tym miejscu, ale wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy wyznawali, że tylko Ty jesteś Panem, że tylko Ty jesteś Odkupicielem i jedynym Władcą Boże. Prosię Cię dlatego, abyś przydawał nam mądrości, abyś przydawał nam mocy, abyś przydawał nam wiary. Tego prosiłem Panie w każdym czasie, nie tylko tutaj, Boże. Prosię Cię o to, że w imieniu Jezusa Chrystusa. Panaś. Amen. Ciebie ciągle rozbrzmiewała w naszych sercach i żeby nie była to pusta pieśń, ale by nasze życie prawdziwie odzwierciedlało treść tej pieśni. Byś był wywyższony w każdym z nas zarówno w tych głębokościach naszych serc, które tylko Ty znasz, jak i w każdym słowie i dowiękczyni. I wybacz nam. Tak. Wybacz nam, Panie, kiedy nie wywyższamy Ciebie, kiedy obrażamy Ciebie, kiedy zasmucamy Ciebie. Wybacz, kiedy zamiast się w Tobie radować, szukamy radości w rzeczach tego świata. Oczyszczaj nasze serca z tych zgubnych miłości. Daj, Panie, byśmy kochali Ciebie całą sercem, całą duszą ze wszystkich sił. I w Tobie znajdowali naszą rozkosz i przez to wywyższali Ciebie każdego jednego dnia. We wszystkim w naszym życiu. Godzik jesteś Panie nasz. Amen. Amen. Panie chcę Ci podziękować za to, że powołujesz ludzi do tego, by mieli społeczność z Tobą. Jest to społeczność bliskości, w tym, że możemy patrzeć na Ciebie, <śmiech> słuchać Ciebie, a jednocześnie uczyć się od Ciebie, uczyć się żyć tak, jak Ty żyłeś, postępować tak, tak samo nadawać wartość tym samym rzeczom, a podejmować wartości, ten, co jest niewartościowe. Panie, tak wierzę, że um, uczenie się od Ciebie jest tym dobrym działem. Tą częścią, w którą, którą powinienem dużo inwestować. Więcej niż w cokolwiek innego. Bo czas na tej Ziemi, życia jest krótkie. I, I tych dzieł, w których chcesz nas widzieć, jest też niewiele. To wszystko szybko mija. Ale możemy, Panie, przeżyć to życie tak, by być Tobie miłym. Tak by właśnie rzeczywiście uwielbić Ciebie swoim życiem, swoim postępowaniem, słowem, czynem. Potrzebujemy, Panie, bliskości z Tobą, dlatego prosimy Cię ucz nas, jak do Ciebie się zbliżać, I w jaki sposób przychodzić do Ciebie po naukę, w jaki sposób wywyższyć Ciebie przez obniżenie własnego ego, własnego ja. Bian. Panie, to wszystko są lekcje, których potrzebujemy na dzisiaj. Im bliżej ten dzień Twojego powrotu się zbliża, tym, tym bardziej potrzebujemy, panie, dorosnąć, zmążać, ale zmążać w tobie. Dojrzeć do Twojej doskonałości. panie. Musimy bronić. Ale... Amen. Ja I przecież też dziękuję za Twoją wierność, że nas prowadzisz, że jesteśmy Ciebie, kiedy obtujemy się z Tobą, boże. Wlewasz nasze serca, też pragnienie być z Tobą blisko. Ty nas też prowadzisz, ale dziękuję Ci ojcze że przypominasz często o tym, że nie mamy też zabiegać te rzeczy w zewnętrzne, ale to w środku, to też ta świątynia przesłowiowa nie była tylko zewnątrz, hmm. ale też w środku nie była tak, zniszczona. Nie? Za to ci Ojcu dziękuję, że.. Pominasz nas prowadzi, żebyśmy tego nie powywracali się po drodze, mhm. bo już nas dociągnąć do tego biegu do końca. Tak za to, to ci bądź bardzo dziękuję nie, przypominasz przypominasz mi często, że ten czas, który mam tutaj wyznaczony, każdy z nas. Pewnego dnia idziemy tam z Tobą wiecznie. Mhm. I pomimo, że ten czas teraz się zbliża, teraz skomplikowany, trudny, nie wiemy co się będzie działo, co jest, różne są przypuszczania, ale jest jedno pewne, żebyśmy im gorzej się działo, tym bliżej do Ciebie, bo tylko, że jedyne, żebyśmy nie śmieją, abyśmy z Tobą opisowali, to, żebyśmy wzroku z nie stracili, nie w powierzchownych, w końcu będzie tylko ruina w środku. Za to jeszcze się dziękuję, że przypominasz tym, tym. Amen. Amen. Do Ciebie, Panie, mój Boże, proszę spodnie duszę. Do Ciebie, swoją samodzieje, niech nie doznań za Bogu. Niech moi drogowie nie myślimają się zamiast, przecież nikt, kto otrzyma się nie Ciebie, nie doznaje za Bogu. Zawodu poznają ci wszyscy, którzy dla tego, co bez wartości mnie prawdy. Panie daj im poznać swoje drogi. naucz mnie twojej ścieżek, Sprowadź mnie ku twojej prawdzie. Połóż mnie, bo ty jesteś Bogiem moim bywawicielom. Na ciebie czekam każdego dnia. Pamiętaj o sprawie miłościę i o swojej miłości, bo one są w tobie odwiedli. Nie pamiętaj o grzechach mojej młodości, ani o moich błędach. Pamiętaj o mnie, nie był w swoim I, I zgodnie ze swoją panem życzliwością, pan jest dobrym i swoim Lecz go poucza zbaczających zdrowie. On prowadzi i pewnych swoich drogów. Uczy dług swoich tych, którzy są dziś. Wszystkie drogi pana to miłosierdzie i sterane. O tych, którzy idą z jego przymierzeń i przychodzeniami. Przez wzgląd na swoje imię, Panie, przebacz mi moje grzewy, bo jest ich wiele. Panie. Im jest bojący się, Pan. Takiego Pana będzie pouczał na drodze, którą wybrał. Jego życie ukrywać będzie wśród ostanku, a jego potomstwo stanie się dziedzictwem ziemi. Pan umocni wydarzyjących w z jego powierzchni Imię Pana należy do żyjących Jego bężnych. Jego przymierze służy Panie Wielki. Moje oczy stale rzucone są po Pana, bo On może wykrątać moje dn. z Spójrz na mnie, nudzi tu się jeden, mną, bo jestem samotny i biedny. U ręki mojego serca rozmnożyły się. Jezu z moich cierpień. Spójrz na mnie. Spójrz na moje podniesienie innych bóg, innych bóg. wszystkie moje grzechy. Popatrz na mnie, popatrz na moich rodów, jak ich z jaką przyrodzącą nienawiścią do mnie się podnoszę. Strzeż mi ojców życia, rachuj A Aby nie musiał się wstydzić tego, że ciebie wyrwałem. Niewinni uciśli przywinęli do mnie, bo ja przynajmniej się ciebie wam grzeba Boże Izraela, ze wszystkich głogów. Amen. w Ciebie cokolwiek otacza nas cokolwiek dzieje się wokół nas z jakimikolwiek bożami przychodzi nam się zderzać Panie daj byśmy mieli nasz duchowy wzrok zwrócony na Ciebie abyśmy zawsze i wszędzie mogli mówić nasz Bóg jest wielki nasz Bóg nie opuści nas, nie porzuci nas Nasz Bóg udziela nam sił. Nasz Bóg zaprawia nasze ręce do walki. Nasz, naszym Bogiem jesteśmy w stanie przeskoczyć mój. Jak wielki jest nasz Bóg. Umacnij nasze serca, Panie, w poznaniu Ciebie, w ufności, którą pokładamy w Tobie. Amen. Amen. Tutaj w międzyczasie Adam mi zwrócił uwagę, że mówiąc o tej genealogii, która się schodzi, ona się schodzi przez Jehosadaka, który był ojcem Jozuego. Ja przez pomyłkę powiedziałem o ojcu Zorobabela Szaltielu, więc tutaj rzeczywiście pomyłka, którą prostuję. Przypomnijmy krótko tło historyczne wydarzeń opisanych w księdze Ageusza. Po śmierci króla Salomona wojna domowa rozdarła naród wybrany na dwa państwa: Izrael na północy. Dziesięć plemion i Juda na południu dwa plemiona. Północne Królestwo Izrael natychmiast po odstąpieniu od Domu Dawida popadło w bałwochwalczy kult i nigdy nie powróciło na drogę posłuszeństwa Bogu i wypełniania. Bożej Sprawiedliwości. Południowe Królestwo Judy wkrótce poszło w ślad Izraela i także pogrążyło się w bałwochwalstwie i społecznej niesprawiedliwości, w zysku słabych, biednych, bogaceniu się, silnych. Niektórzy królowie Judy Podejmowali walkę z tym odstępstwem, ale zazwyczaj były to krótkotrwałe reformy. Prorocy z okresu przed wygnaniem do Babilonu, tacy jak Izajasz, Amos, Michaasz czy już pod koniec Jeremiasz, cały czas głosili Bożą prawdę. Cały czas przed, przestrzegali, że Bóg przymierza, nie da się z siebie naśmiewać, że ten, który ich obdarzył błogosławieństwem tej ziemi opływającej w mleko i miód, będzie też wierny wszystkim surowym obietnicom sądu, gniewu Bożego, jeśli nie zawrócą ze swoich złych dróg. Ale jak śledzimy historię Izraela, to widzimy, że prorocy Boży nie byli dobrze przyjmowani. Ich słowa nie spotykały się z pokornym przyjęciem. Boży lud, jeśli można go tak nazywać, krnąbrnie odrzucał Bożych proroków, a przez to Boga, który ich posyłał. Zwiastowanie wielu proroków, wydaje się, w ich czasach nie przynosiło wielkiego, jeśli jakikolwiek skutek. I mimo, że Bóg napominał, a czasami wręcz błagał przez licznych proroków, zarówno Izrael, jak i Juda trwali w swoim buncie i bezbożności, odmawiając nawrócenia ze swoich złych dróg i powrotu do Boga. I Bóg nie wypowiada słów na wiatr. Kiedy Bóg zapowiada nadchodzący sąd, to w końcu przychodzi dzień Jego sądu. Bóg zwleka, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy byli uratowani. Ale w końcu przychodzi boży gniew. I najpierw w 722 czy 21 historycy tutaj dyskutują, Asyria niszczy północne królestwo Izraela. Zabiera ich do niewoli asyryjskiej. Później Babilon pokonuje Asyrię, najeżdża na Judę i w latach od 605 roku do 586 roku uprowadza judejczyków do Babilonu. Jak mówi księga Ezechiela, Boża chwała opuszcza najpierw świątynię, a następnie Jeruzalem. Babilonczycy zrównują Jerozolimę z ziemią. Zostają tylko gruzowiska. Uprowadzają większą część ludności na wygnanie. I w ten sposób Izrael traci ziemię obiecaną. Traci to miejsce, które było symbolem Bożej obecności, Bożego błogosławieństwa, Bożej chwały na tej ziemi wśród wszystkich narodów. Boży lud przez swoją niewierność traci to dziedzictwo dane mu od Boga. Bóg odbiera to dziedzictwo, które im dał i wypędza ich do obcej ziemi, gdzie będą w otoczeniu obcych bogów. Jednak Bóg nie porzuca swojego ludu. Nawet w takim opłakanym stanie. Nawet w takim odstępstwie. Ale widzimy, że nawet w niewoli, nawet tam daleko na wygnaniu, Bóg posyła swoje słowa do swoich karconych przez Niego synów. Daniel i Ezechiel w swoich proroctwach zapewniają, że Bóg nie zaniechał swoich odwiecznych planów. Ale po okresie niewoli nastąpi czas odnowy, odbudowy narodu. Okres składania przez nich świadectwa wśród wszystkich narodów. I w 539 roku król Persji, nowego imperium, podbija Babilończyków. I w 538 roku przed Chrystusem wydaje dekret, na mocy którego wygnańcy, tacy jak Izraelici, mogą powrócić do domu i na nowo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 aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wiecie, że Izajasz po imieniu nazwał tego wyzwoliciela. Tak mówi Cyrus, król perski. Jachwe, Bóg niebios, dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi.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 i niech buduje tam świątynię Jahwe, Bogu Izraela. On bowiem, ten w Jerozolimie, jest prawdziwym Bogiem. Czytając te słowa możemy mieć wrażenie, że ten cyrus naprawdę się nawrócił. Ale zaglądając do archeologicznych odkryć i innych wypowiedzi cyrusa, Wygląda na to, że Cyrus podobne słowa kierował do wszystkich innych podbitych narodów. Więc Cyrus był synkretystą. Uważał, że wszyscy bogowie są godni tego, żeby im stawiać świątynie i ich czcić. I każdemu z narodów, które wcześniej Asyryjczycy czy Babilończycy podbili, przesyłał tego typu pisma. Ale nie mniej jednak był Bożym narzędziem, żeby wyprowadzić Boży Lud z powrotem do swojej ziemi. Niestety większość Izraelitów nie kwapiła się z powrotem do domu. Bo do czego? Do ruin, do biedy, do pustkowia, do miejsca zamieszkanego przez inne ludy, którzy, które babilończycy sprowadzili tam do tej ziemi? Jedynie około 50 tysięcy Izraelitów na przestrzeni wielu lat powróciło do ziemi obiecanej. I w trzecim rozdziale Księgi Jezdrasza czytamy, że w siódmym miesiącu, kiedy synowie Izraela przebywali już w swoich miastach, cały lud, który się tam zjechał, który wrócił, jak jeden mąż zgromadził się w Jerozolimie. I wtedy Jozue, syn Jehosadaka, wraz ze swoimi braćmi kapłanami oraz Zorobabel, czyli mamy te same dwie postacie, o których czytamy w księdze Aggeusza, wraz ze swoimi braćmi zbudowali ołtarz Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne zgodnie z prawem Mojżesza, męża Bożego. A więc nie ma jeszcze świątyni, nie ma jeszcze odbudowanego miasta, jeszcze nie przyjechał Nehemiasz, jeszcze nie zaczęła się odbudowa Jerozolimy. Mamy gruzy, mamy wygnańców, którzy wrócili, ale stawiają ołtarz, aby czcić Boga na tym ołtarzu. To miało być zaczątkiem odbudowy świątyni, zgodnie z prawem Mojżesza, postawili ołtarz, aby tam składać ofiary całopalne. W drugim roku i w drugim miesiącu po swoim przybyciu do świątyni Bożej w Jerozolimie Zorobabel, syn Szalpiela i Jozue, syn Jehosadaka, wraz z resztą swoich braci, z kapłanami i lewitami oraz wszystkimi, którzy przebyli z niewoli, rozpoczęli Odbudowę świątyni, a więc dwa lata i dwa miesiące po powrocie, a więc to jest rok 536 przed Chrystusem, 538 wracają, 536 zaczynają odbudowę świątyni. Dziesiąty wiersz trzeciego rozdziału Księgi Zdrasza mówi, że położyli fundament przybytku Jahwe, i to jest wszystko, co zrobili przez kolejne 16 lat. Położyli fundament. Kapłani w swoich odświętnych strojach z trąbami oraz lewici z cymbałami zebrali się, aby chwalić Jachwę według wskazań Dawida, króla Izraela. Tylko jest fundament założony. I wtedy, gdy oni tak chwalą Boga i śpiewają, już jakby stała świątynia i już wszystko było odnowione, czytamy w czwartym rozdziale Zdrasza, że gdy wrogowie Judy i Benjamina usłyszeli, że wygnańcy odbudowują przybytek Jachwę, Bogu Izraela, przybyli do Zorobabela oraz do naczelników rodów i zaproponowali. Pozwólcie, że będziemy budować razem z wami. Ponieważ, podobnie jak wy, my czcimy waszego Boga, nie naszego, waszego Boga i my także składamy Mu ofiary od czasów Asarhaddona króla Asyrii, który nas tutaj sprowadził. Zobaczcie, ci ludzie, którzy tam są od czasów Asyryjczyków jeszcze, mówią, o, budujecie świątynię? Chcemy wam pomóc. Chcemy tak jak wy, bo my też waszego Boga czcimy. Ale oni wiedzieli, że to jest ściema że to nie są prawdziwie pobożni ludzie. Oni troszeczkę wiedzieli o tym, co tam się dzieje w ich świątynkach, jakiego Boga oni czczą, jakich bogów oni czczą, jakim służą i widzą tu podstęp. Mają na tyle rozeznania, że nie wchodzą w ekumenie z tymi, którzy są innego ducha, którzy nie są ludźmi, którzy szczerze chcą iść za Bogiem Izraela, którzy tylko mówią, że chcą. Więc nie wszyscy, którzy twierdzą, że wierzą w naszego Boga, wierzą w Niego prawdziwie. Ale jest wielu takich, którzy chętnie przyłożyliby się do tego Bożego dzieła, żeby je popsuć, żeby je poprzekręcać na swoją modłę, żeby do Niego pownosić i pododawać swoje wierzenia, przekonania i praktyki. I dzisiaj widzimy to samo dzieje się w szeroko pojętym chrześcijaństwie. Zorobabel jednak, Jozue i pozostali naczelnicy rodów Izraela tak im odpowiedzieli, właściwie nic nas z sobą nie łączy. <grybujesz> Widzicie, jakie tamci twierdzą, że tego samego Boga czczą, że Chcą z nimi razem, ramię w ramię, bądźmy braćmi, módlmy się razem, organizujmy marsze dla Jezusa razem, głośmy Ewangelię razem, festiwale nadziei organizujmy, czy teraz nowy festiwal, Bóg Cię kocha, czy jak to się nazywa, cokolwiek, razem, razem, razem. A ci patrzą na nie, ale co nas ze sobą łączy? Właściwie nic. Właściwie nic, na tyle, żebyśmy mieli wspólnie budować świątynię dla naszego Boga. Mówią, nie, nie, my będziemy sami budować. I wtedy wyszło szydło z walka, bardzo szybko. Wtedy jak im twardo powiedzieli i postawili warunki, to czytamy, że zaczęli studzić zapał judejczyków i odstraszać ich od budowy. Piąty wiersz mówi, chcąc udaremnić ich plany, Przekupywali przeciwko nim urzędników. Miało to miejsce przez cały okres rządów Cyrusa, króla Persji, aż do początku panowania króla perskiego Dariusza. A więc w całym tym okresie, do czasów Ageusza i Zachariasza, kiedy Dariusz objął władzę, widzimy, że oni... Udaremniali ich plany i skutecznie, skutecznie. W czwartym rozdziale Księgi Zdrasza, w szóstym, rozdziale, w szóstym wierszu czytamy, że gdy królem został Xerxes na początku jego panowania, oni napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. I w rezultacie król Xerxes wydał postanowienie, aby powstrzymać Judejczyków przed dalszą Odbudową Jeruzalemu. W ten sposób, 24 wiersz czwartego rozdziału zdrasza mówi, w ten sposób ustała praca nad domem Boga w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku, panowania Dariusza, króla perskiego, czyli przez kolejne 16 lat. I w piątym rozdziale księgi Ezdrasza w pierwszym wierszu czytamy wtedy, a więc w drugim roku Dariusza, tak jak czytamy w księdze Aggeusza, czytamy, że wtedy wystąpili prorok Aggeusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był. Nad nimi. To jest pierwsza wielka lekcja, która płynie z tej księgi i z każdej innej Bożego Słowa. Boże Słowo jest wielkim narzędziem Boga, którym się posługuje, by poruszać ludzkie serca. Jak mówi u Izajasza, Jego Słowo nie jest puste, Jego Słowo nie wraca próżne, ale wykonuje pracę, z którą Bóg je posyła. Tak jak powiedziałem wcześniej, wielu proroków prorokowało i wydawało się, że w ich czasach nie było wielkiego oddźwięku, ale bardzo często prorocy, zanim zaczęli prorokować, już byli ostrzeżeni przez Boga, że ich nie usłuchają, co nie oznaczało, że nie mieli prorokować, co nie oznaczało, że to słowo nie wykonywało swojej pracy, choćby ich potępienia, choćby ich oskarżenia, choćby ich zaniepokojenia, a do dzisiaj przynosi owoc w sercach tych, którzy mają uszy do słuchania. I my dzisiaj możemy czytać te stare, prorocze księgi i ileż nauki, ileż zachęty, ileż objawienia Królestwa Bożego i naszego Pana Jezusa Chrystusa w nich znajdujemy. Nie były to łatwe czasy. Ale kiedy były łatwe czasy, by służyć Bogu? Kiedy jest czas dogodny? Bywają takie czasy, zazwyczaj krótkie. Paweł pisze do Tymoteusza, głoś słowo w każdym czasie, w czas dogodny i niedogodny. I oby Bóg da nam dzisiaj jeszcze wielu Bożych proroków, Którzy nie będą się zniechęcać apatią, letniością, byle jakością, która jest powszechna w tak zwanym Kościele. Którzy będą wiernie głosić Boże Słowo. Wytrwale, w czas dogodny i niedogodny. Dla tych, którzy mają uszy słuchania. Dla jednych woń życia ku życiu, dla drugich woń śmierci ku śmierci. Oby Bóg dał nam jeszcze wielu takich mężów, jak Ageusz i Zachariasz. Ageusz w swoim poselstwie nawołuje Boży Lud do porzucenia apatii, do zaprzestania zwlekania z posłuszeństwem. Tak, mieli przeciwności. Rzeczywiście, Władcy Persji zmienili zdanie. I w związku z tym Boży lud mówi: To nie czas, żeby budować dom pański. To czas, żeby własne domy budować się urządzać się na nowo rozgościć w ziemi obiecanej. A Geusza, pierwszy rozdział. Od drugiego wiersza tak mówi Jahwe zastępów. Ten lud mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Jahwe. Otóż Cyrus, kiedy ich posyłał, powiedział, Jahwe, natchnął mnie, żebyście szli i budowali świątynię. I oni mieli proroctwa, zapowiedzi proroków, że Bóg odbuduje ten dom, że na nowo tam zamieszka Jego chwała. Ale wiecie, że w tych proroctwach bożych, poza Jeremiaszem, który mówi dokładnie 70 lat, najczęściej te kwestie czasowe są bardzo rozmyte. I wielu ówczesnych interpretatorów proroct twierdziło, jeszcze nie czas, jeszcze nie czas wybudować dom Jachwę. W związku z tym Jachwę za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Bóg zadaje swojemu ludowi pytania. Dzisiaj też Bóg pyta ciągle, żebyśmy się dobrze zastanowili, żebyśmy dobrze rozważyli. Jest tyle pytań, które Pan Jezus zadawał ludziom, gdy chodził po tej ziemi. I Pan Jezus wciąż pyta swojego Kościoła. Tutaj Bóg pyta swojego ludu, czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Dawid chciał budować swój dom, jego pierwszym pragnieniem było najpierw zbudować dom Bogu. Co prawda Bóg na to mu nie pozwolił, ale serce Dawida było takie, że jak w jednym psalmie mówi: Nie wstąpię na posłanie łoża mego, nie dam snu moim oczom, póki nie zbuduję domu dla Pana, mojego Boga. To było serce Dawida. Ale serce tych ludzi było, zbudujmy sobie własne domy, zajmijmy się naszym własnym domem. A to, że świątynia Boża w ruinie, cóż, cóż możemy zrobić, no takie czasy ciężkie. Zawsze jak chcemy, znajdziemy wymówki, żeby zajmować się sobą i zaniedbywać Boże Królestwo. I Bóg pyta, czy przyszedł czas, żeby mieszkać w domach pięknie wykończonych? Najprawdopodobniej, jak czytamy w Księdze Zdrasza, oni sprowadzili wcześniej drewno z Libanu. A później widzimy, że Bóg ich posyła w góry, po nowe drewno. Wygląda na to, że oni zużyli to drewno na własne domy. To drewno, które ściągnęli z Libanu na budowę świątyni, sobie zrobili z nich panele do własnych domów. Bóg mówi: W takim razie rozważcie, jak się Wam powodzi. Jak Wam się wiedzie? Jak, jak się Wam wiedzie, kiedy chodzicie wokół własnych spraw, kiedy zostawiliście świątynię Bożą, a zajmujecie się własnym, własnymi sprawami? Jak się Wam powodzi? Mówi: Wiele się jecie, ale co? Mało zbieracie. Jakoś niewiele rośnie z tego, co posialiście. Jecie, ale nie dosyta. Ciągle jesteście na głodzie. Nie możecie się najeść. Pijecie, lecz ciągle macie pragnienie. Nie możecie zgasić pragnienia. Odziewacie się, lecz jakoś nie jest wam ciepło. Ciągle jest wam zimno. Coś się dzieje. Kto zarabia, mówi, wkłada do dziurawego worka. Ciągle wkładamy, wkładamy, wkładamy, ciułamy, odkładamy, a inflacja wszystko zżera. Dziurawy worek. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Dokładnie Bóg mówi, połóżcie waszą drogę na waszych sercach. Dobrze się zastanówcie nad swoim postępowaniem. Idźcie w góry, mówi. Sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. W nim znajdę upodobanie i w nim będę uwielbiony. Mówi Jachwe. Widzicie, w tamtym czasie my dzisiaj myślimy o świątyni, myślimy o budynku, myślimy o jakiejś takiej, wiecie, religijnej koncepcji, która do niczego nie jest potrzebna. Przecież można było postawić ołtarz gdziekolwiek na klepisku i tam wielbić Boga. Ale w tamtym czasie, według Bożego objawienia, świątynia była wyrazem Bożej obecności, Bożej chwały i Bożego błogosławieństwa. I to, co działo się w świątyni, to, co działo się wokół świętego ołtarza, to, co działo się tam w tym miejscu najświętszym, ta krew, która tam była przelewana, te modlitwy, które tam były wznoszone, to było serce duchowe życia Izraela. I dla nas to dzisiaj może być niezrozumiałe, ponieważ my jesteśmy świątynią, ponieważ dzisiaj to uwielbienie jest w duchu i w prawdzie, nie w jakimś miejscu, nie w jakimś... I nam się daje oni przecież chyba też tak mogli. Nie, w tamtym czasie oni tak nie mogli. Oni nie mieli bezpośredniego dostępu do Boga, tak jak my mamy w Chrystusie przez Jego krew. U nich to wszystko musiało się odbywać przez świątynię, przez ołtarze, przez ofiary, przez kapłanów. To byli pośrednicy ustanowieni przez Boga, którzy byli obrazem i zapowiedzią Chrystusa i tego, do czego dzisiaj my mamy tak swobodny dostęp. A więc w tamtym czasie brak świątyni był wyrazem braku chwały Boga, wiary w Boga, uwielbienia Boga. To było tak, jakby oni mówili, możemy żyć bez Boga. Owszem, coś tam robili, to nie to, że całkiem się Go wyrzekli. Oni nadal ustami wyznawali wiarę w Niego. Jakieś tam rzeczy się działy, ale nie, nie robili tego, co mieli robić. Do czego Bóg ich wezwał wyraźnie, powiedział, co mają robić. Bóg mówi do nich, liczyliście na wiele. O tak, kiedy wracali do tej ziemi, myśleli, tak jak prorocy zapowiadali, że Bóg ich odnowi, że znowu będą silnym narodem, że znowu będą mieli dostatek i bogactwa. Tu wracają i bita. Mijają dwa lata, mijają kolejne szesnaście lat i co? Ciągle ledwo wiążą koniec z końcem. Nie mogą się najeść, nie mogą się napić, nie mogą się przyodziać wystarczająco. Ciągle im brakuje podstawowych rzeczy. Kręcą się wokół siebie Cały swój wysiłek wkładają, żeby siebie zadowolić. I co? Jaki jest rezultat? Bieda. Czy Pan Jezus nie powiedział czegoś podobnego? Czy Pan Jezus nie powiedział, że jeśli najpierw będziemy zabiegać o Jego Królestwo, jeśli najpierw będziemy zabiegać o Bożą Sprawiedliwość, to wszystko inne będzie nam przydane. A co jeśli nie? Co jeśli najpierw będziemy zabiegać o swoje ubranie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy przyodziewać? Co wtedy? Będziemy jak poganie, którzy ciągle mają mało, którzy ciągle narzekają, którzy ciągle zbierają i nie mogą nazbierać wystarczająco. Ciągle niezadowoleni, ciągle nienasyceni. Takie jest ludzkie serce. Taka jest, taka jest modła tego świata. I wielu ludzi dzisiaj w Kościele myśli, że troską o siebie samego mogą coś dodać do swojego życia. Kiedy Pan Jezus mówi, nic nie możesz dodać swoją troską, swoim zatroszczeniem się i zabieganiem u siebie, mówi, najpierw szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wtedy wszystko inne, wszystko czego potrzebujesz. Ojciec wasz mówi, wie, czego potrzebujecie. To wszystko inne będzie wam dodane. Czy my w to wierzymy? Czy my tak żyjemy? Czy jesteśmy podobni do tych ludzi, którzy mówią, to nie czas. Nie czas, żeby się poświęcać, żeby głosić Ewangelię, żeby służyć, żeby szukać, jak tutaj budować Boże Królestwo. Ja mam tyle spraw, ja mam tyle potrzeb, ja mam tyle własnych rzeczy. Ja wiem, wszyscy mamy. Ja też mam. Każdy z nas ma i musimy dobrze się nad tym zastanowić, jak nam się powodzi w duchu. Czy mamy tę radość, czy mamy ten pokój, o których śpiewamy? Czy mamy tą bliskość z Bogiem, które wywyższamy w naszych pieśniach? Czy rzeczywiście nam się dobrze powodzi w duchu? Czy jesteśmy bogaci w Chrystusie? Czy jesteśmy nędzni, nadzy i godni pożałowania? Dobrze się zastanówmy, dobrze zbadajmy nasze drogi. Połóżmy na sercach nasze drogi. I zastanówmy się, czy rzeczywiście Królestwo Boże jest na pierwszym miejscu. Czy rzeczywiście? Czy są to tylko słowa? Czy są to tylko pieśni? Bóg mówi, mój dom, mój dom leży w gruzach, a każdy z was biega wokół własnego domu. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia. To Bóg. To Bóg. Na wszelki trud waszych rąk, mówi, sprowadziłem suszę, sprowadziłem nicość, to Bóg daje nam wszelki dobry dar skóry. To od Niego pochodzi wszelki dobry dar. Jeśli On nam go nie da, możemy się zaharować na śmierć. Darmo, mówi, budują Ci, jeśli Pan domu nie zbuduje, daremno się trudzisz, daremno chronisz miasta. Jeśli Pan go nie ochroni, możesz zrobić wszystko. Jeśli robisz to bez Niego, Twój trud jest daremny. Ludzie spodziewali się wielkich błogosławieństw, a oto doświadczali sądu Boga. Okazali częściowe posłuszeństwo, opuścili Babilon, poszli do tej ziemi, zaczęli, zrobili fundament, postawili ołtarz, ale nie dokończyli tego dzieła. Iluż takich ludzi jest, którzy przykładają ręce do pługa, a potem oglądają się wstecz. Iluż takich ludzi, którzy, jak Pan Jezus mówi, nie siądą, nie policzą, że trzeba całość zbudować. Nie wystarczy wylać fundament, nie wystarczy postawić cokolwiek. Trzeba całość zbudować i trzeba wiedzieć, jakie są koszta. I trzeba być gotowym na te koszta. I albo jesteś gotowy, albo nie jesteś gotowy. Daremnie przykładasz rękę, daremnie łudzisz się, że jeśli coś zrobiłeś, to wystarczy. nie. Bóg nie jest zainteresowanym zrobieniem mu czegokolwiek i daniem mu czegokolwiek. On żąda od nas wszystkiego. Żąda od nas pełnego posłuszeństwa. Żąda od nas rozpoczynania i kończenia tego, do czego nas powoła. Nie tylko rozpoczynania. Ileż to razy rozpoczynaliśmy różne rzeczy i nigdy ich nie skończyliśmy. Ileż to razy obiecywaliśmy Bogu, że to czy tamto zrobimy, a potem spełzło na... czy tam nie spełzło, tylko... Jak to się spłonęło na naszych pustych obietnicach i dobrych chęciach. Bóg wzywa swój lud do wierności, w tym do czego powołuje swój lud. W dwunastym wierszu czytamy, że Zorobabel, syn Szaltiela, arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka, i cała reszta ludu usłuchali, powinno być. W niektórych przykładach jest wysłuchali, oni nie tylko wysłuchali. Oni usłuchali, usłuchali głosu Jahwe ich Boga. Usłuchali też słów proroka Geusza jako tego, którego posłał Jachwę. I lud przeląkł się, był pełen bojaźni, pełen szacunku wobec ich Boga, Jahwe. Kochani, to jest jeden z niewielu ewenementów Starego Testamentu, kiedy ludzie słuchają, co prorok ma im do powiedzenia. Kiedy ludzie biorą sobie do serca jakaż to radość musiała być dla Aggeusza i Zachariasza, widząc ludzi, którzy nie tylko słuchają, ale którzy usłuchali i zrobili. Widzicie, bracia, siostry, Pan Jezus mówi, jeśli słuchasz nawet samego Jezusa, to co? Samo słuchanie, to Jezus mówi, jest budowanie na piasku. Jezus mówi, kto słucha mojego słowa, ale nie wykonuje, jest jak człowiek głupi, który buduje na piasku. Możesz sobie słuchać dziesięć tysięcy kazań. Możesz słuchać czytania Biblii przez najlepszych oratorów. I możesz sam czytać Biblię, ale jeśli nie czynisz, to jesteś głupcem, który buduje na piachu. I przyjdzie burza i wszystko zniszczy, co zbudowałeś. Tylko ten, kto słucha i czyni, jest błogosławiony. Ten buduje na skalę. Ten jest podobny do mądrego męża, który postawił dom na skalę. Nie ten, który słuchał dużo, ale ten, który czynił. Nawet jeśli mało słuchał, i czynił to, co usłyszał. Jest mądrzejszy od tego, który dużo słuchał, a nic nie zrobił. To musimy sobie twardo powtarzać. Nie wystarczy, że czytasz Biblię. Nie wy... Czytaj Biblię, pewnie, słuchaj słowa. Ale samo słuchanie to za mało. Bóg nie jest zainteresowany twoim słuchaniem tylko. Jest zainteresowany słuchaniem i posłuszeństwem. To jest dopiero słuchanie, które podoba się Bogu. I wtedy, kiedy oni się wzięli za pracę, kiedy oni posłuchali, czytamy w XIII wierszu, że Ageusz przekazał przez Jachwę takie słowo. Ja jestem z wami. Krótkie kazanie. Nie takie jak moje długie dzisiaj będzie, ale króciutkie. Bóg do nich mówi, ja jestem z wami. O, gdybyśmy to usłyszeli. Takie poselstwo od Boga. gdybyśmy I takie, I takie poselstwo Bóg zawsze kieruje do tych, którzy są mu posłuszni. Jeśli jesteś mu posłuszny, to Bóg jest z tobą. To nie jest tylko poselstwo z czasów Ageusza, to jest wieczne Boże poselstwo. Bóg mówi, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Czyńcie moją wolę, no, słuchajcie mojego głosu, a będę z wami. Ale jeśli nie słuchasz, jeśli tylko, tylko słuchasz, ale nie robisz, to nie licz na to, że Bóg będzie z tobą, że masz dużo wiedzy w głowie, to, to, to, to, to nic nie znaczy przed Bogiem. To możecie nadymać tylko pychą i myśleniem, że wszystko jest ok, i możesz oszukiwać samego siebie i wmawiać w siebie, że wszystko jest ok, ale jeśli nie czynisz Jego woli, to On cię nie zna. Jezus mówi, idźcie precz ode mnie wszyscy, którzy mówicie, panie, panie, a nie czynicie tego, co wam mówię. Idźcie precz, mówi, nigdy was nie znałem. To są najboleśniejsze słowa, jakie usłyszy wielu z tych, którzy wiele słuchali, ale nie czynili. I Boże, zachowaj nas, zachowaj mnie i zachowaj nas od takiego miejsca w naszym chrześcijaństwie, w którym wiele słuchamy. Ale nie czynimy tego, co wiemy, że jest wolą naszego Pana. Biada nam, bo im więcej słuchamy, tym większa nasza odpowiedzialność. Im więcej jest nam dane, tym więcej od nas się oczekuje. Chwała Bogu, to przesłanie Ageusza dotarło. I Jego słuchacze zareagowali z kruchą i posłuszeństwem. Czytamy, że. Duch pobudził Zorobabela, Szaltiela, namiestnika Judy I, cała, i ducha całej resztki ludu. Jachwę pobudził ich ducha. Jachwę pobudził ich ducha. Także przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga. Jachwę zastępów. Oni Rozpoznali ten nierozerwalny związek, jaki istnieje między posłuszeństwem, a życiodajną obecnością Boga. Dlatego Bóg jest z nimi, odnawia ich, pobudza ich, motywuje, wzmacnia ich duszę i ciała do tej pracy, do której ich powołał. Drugi rozdział, posuwamy się do przodu. Drugi wiersz i trzeci. Powiedz Zorobabelowi, synowi Szaltiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Jehosadaka i całej reszcie ludu, czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A więc Bóg zadaje im kolejne pytania. Czy są tu tacy, którzy pamiętają tą starą świątynię? którą Salomon postawił i mówi, a jakim teraz widzicie ten dom? <grywa> Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? Oni patrząc na to swoje dzieło, na ten swój fundament i ci, którzy pamiętali, tamtą świątynię. Mówią, co to jest? Co to jest? To się w ogóle nierówna do tego, co Salomon postawił. Salomon wiecie, miał takie zasoby, że tam nie żałował niczego. A oni co mieli? Oni mieli dopiero w górę iść pod drzewo i zbierać. Salomon miał stosy drewna, jakiego chciał. Złota, wszystkiego miał pełno. Postawił taką świątynię, że mucha nie siada. Wszyscy z podziwem przyjeżdżali i to był cud świata. I Bóg mówi: no i co? Teraz wypatrzycie na to i co? Jak wam się to wydaje? Myślicie, to jest nic. Myślicie, że to jest nic, nic niewarte. Tak jakby Bogu zależało na wielkim przepychu i bogactwie i nie wiadomo czym. Bóg im nie mówił, że mają budować taką świątynię jak Salomon. Bóg powiedział, że mają domu postawić, w którym będzie oddawana mu cześć. Oni patrzą na to i... W Księdze Zdrasza to jest ciekawie opisane. Tam czytamy, że jak położyli ten fundament pod świątynię w trzecim rozdziale, to czytamy, że kapłani, lewici w podeszłym wieku, którzy oglądali poprzednią świątynię, wiecie co robili? Płakali. Kładli te fundamenty i płakali. Nie śmiali się, nie cieszyli się. Lud czytamy, że wielu innych młodszych Wznosiło radosne okrzyki, cieszyli się, ale ci starzy płakali. To dopiero była zachęta do budowy, kiedy tam, o, kiedyś to było, o, w tamtych czasach, tacy bracia, takie modlitwy, takie zbory, taka świętość, o tak, tak, kiedyś, a dzisiaj, no, co my tu mamy? Pff, z tym to się nic nie da zrobić, to co to w ogóle, ogóle zajmie? Taka mentalność nie przystoi Bożemu Ludowi, bo Bóg się nie zmienił. Czasy są różne, ludzie są różni, okoliczności są różne, kultura się zmienia, wszystko się zmienia, ale Bóg się nie zmienia. Jeśli czynimy Jego wolę, jeśli wypełniamy Jego Słowo, to On mówi, ja będę z wami. I to powinno nam wystarczyć. I to powinno być całą chwałą każdego przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia że Bóg jest uwielbiony, że pełnimy Jego wolę. Od szafarzy tego się wymaga, żeby byli wierni. Nie żeby robili wrażenie, nie żeby się porównywali z tym, co tamci zrobili, czy tamci, czy jeszcze inni. Do tego nie jesteśmy powołani, żeby z kimkolwiek się porównywać, żeby z kimkolwiek rywalizować, żeby być lepsi, więksi itd. Nie, nie, nie patrzmy na te rzeczy, które patrzy świat. Róbmy to, do czego Bóg nas powołał. Bądźmy wierni, każdy z nas. W tym, do czego ja i ty jesteśmy powołani, do czego Bóg nas uzdolnił. I to się podoba Bogu. Nie porównywanie się ze starymi czasami. Czytajmy stare książki, uczmy się od tych braci. Tak, uczmy się pobożności, uczmy się ich gorliwości, ale nie próbujmy porównywać się z nimi. Nie próbujmy ich prześcigać. Nie, nie, nie, nie patrzmy na to i nie mówmy o to, co ja, Wiecie, ja tutaj byłem dwa tygodnie temu w Ameryce. tak? Byłem w zboże, gdzie było dziewięć tysięcy ludzi. 800 niemowląt na nabożeństwie. Kilka tysięcy dzieci. I teraz co, będę się porównywał z tym tutaj? Czy wracam tutaj ze zwieszonymi ramionami i mówię, oni to dokonali, a my tutaj nic nie mamy. No toż bym był ostatnim głupcem, gdybym tak myślał. Ja dziękuję Bogu za to, co tam robi i dziękuję Bogu za każdą duszę tutaj, którą Bóg zbawia. I raduję się z tego dzieła, którego Bóg mnie tutaj częścią uczynił. I nie chcę się z nikim porównywać, I nie chcę mieć ambicji, żeby coś zrobić ponad to, co Bóg mi wyznaczył. Toż to chore, toż to zabójcze dla duszy. Kochani, bądźmy wierni w tym, do czego Bóg nas powołał, choćby to było małe. Kto jest wierny w małym, Pan Jezus mówi, wierny w małym, ten będzie postawiony nad większym. Bądźmy wierni, nie, nie, nie patrzmy na to, co było, nie, nie, nie, nie żyjmy fantazją, ale żyjmy wiernością temu, co Bóg nam dał. Bóg mówi w czwartym wierszu, bądź mężny, Zorobabelu, bądź mężny. Bądź mężny Jozue, bądź mężny cały ludu tej ziemi. Odwagi, Bóg do nich mówi, odwagi. Nie bójcie się, nie lękajcie się, róbcie to, do czego was powołałem. Mówi, do dzieła, do pracy, bo jestem z wami. To jest wszystko, czego potrzebujemy, żeby Bóg był z nami. Tego potrzebujemy, o to zabiegajmy. Największą przeszkodą dla nich, w tym, żeby Bóg był z nimi, była nieczystość ich serc, jak dalej czytamy. Bóg tutaj przypomina im dawne czasy, jak to był z Izraelem w Egipcie. I mówi, to w taki sam sposób będę z wami. Tak jak ich wyprowadziłem mocną ręką z Egiptu. Mówi, tak samo dzisiaj jestem z wami. Mówi w szóstym wierszu, jeszcze raz, za niedługo, wstrząsnę niebą, niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsnę wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich. I ten dom napełnią chwałą, mówi Pan zastęp. A więc Bóg jest Panem całej ziemi. Dla Niego nie ma problemu, żeby zdobyć złoto, żeby zdobyć cokolwiek jest potrzebne, jeśli Bóg tego zechce jeśli taka jest Jego wola. Mówi, moje jest srebro, wiersz ósmy, moje jest złoto. Czy myślicie, że nasz Bóg jest biedny? Że nasz Bóg jest słaby? Że nasz Bóg jest niezdatny do czegokolwiek? Mam nadzieję, że nikt z nas nie ma takiego wypaczonego obrazu Boga, jak wydaje się czasami Boży Lud miał na przestrzeni wieków. Że wydawało im się, że Boże ramię jest za krótkie żeby pomóc, że Jego ucho jest przytępione i nie słyszy ich modlitw. Mam nadzieję, że, że nie jesteśmy ludźmi, którzy mają wypaczony obraz Boga. Bóg mówi, moje srebro, moje złoto, przyszła chwała tego domu, mówi, będzie większa niż poprzednia. Ha. Mówi, to miejsce obdarze szalom, pokojem. I tak naprawdę, patrząc na dalszą historię Izraela, możemy zadać sobie pytanie, kiedy to się stało, kiedy to się wypełniło. Najpierw byli Persowie, potem byli Grecy, potem przyszli Rzymianie, a potem świątynia została zrównana z ziemią, kamień na kamieni nie został. Kiedy to miejsce było otoczone większą chwałą niż świątynia Salomona? Za tydzień może o tym więcej porozmawiamy wspólnie. Ale jestem przekonany, że kiedy przyszedł ten, który powiedział, zbóżcie tą świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Tu jest, mówi, ktoś większy niż Salomon. Kiedy ta prorokini Anna zobaczyła to dziecko, kiedy ten stary Symeon wziął go na swoje ręce i mówi, chwała Izraela. Nie miał ludzkiego powabu. Ludzie nie widzieli w nim tej chwały. Wielu nie rozpoznało w nim Pana chwały, który przyszedł. Do dzisiaj nie rozpoznają. Do dzisiaj mówią o nim w taki sposób, jakby był tylko człowiekiem, który poniósł klęskę. Nie rozpoznali Pana chwały. Musimy gnać do przodu. Jedenasty wiersz. Tak mówi Jachwę Zastępów. I tutaj Bóg dotyka problemu, z którym jeszcze się nie rozprawili. Dotyka czegoś, co musi być zmienione, rozwiązane, oczyszczone, przemienione, jeśli chcemy przykładać rękę do Bożego dzieła. Bóg zadaje im kolejne pytanie. Posyła słowo do kapłanów, czy lud posyła do kapłanów. Zapytaj kapłanów, jak rozstrzyga prawo w tych sprawach. Ktoś niesie poświęcone mięso zawinięte w skraj swojej szaty. Niosąc je, dotyka tym skrajem chleba, czegoś gotowanego, wina, oliwy lub innego pokarmu. I teraz ważne pytanie. Ma w zawiniętą w szacie poświęcone mięso, czyli mięso ofiarne dla Boga, tak? które jest uważane za święte, bo jest przeznaczone dla Boga. I teraz pytanie. Czy rzecz dotknięta przez tą szatę zawiniętą, w której jest święte mięso, bo ta szata rzeczywiście była dalej uznawana za świętą, tak mówi prawo mojżeszowe, że ta szata była. Ale teraz pytanie, jak ta szata dotknie dalej... Czy to stanie się poświęcone? I kapłanie myślą, myślą, mówią, nie. Nie. To nie jest tak, że ta świętość bez końca się przenosi dalej. I wtedy Ageusz zadaje kolejne pytanie. Mówi, a jeśli by tego wszystkiego dotknął ktoś, kto stał się nieczysty przez dotknięcie zwłok. A więc jeśli jakiś człowiek, który dotknął jak coś martwego teraz, on jest według prawa nieczysty i teraz on dotyka się tych świętych rzeczy, czyli tego mięsa, czy tej szaty, czy to stałoby się nieczyste? I kapłani odpowiedzieli tak, to stałoby się nieczyste. Ha, to jest wielka lekcja, kochani. Wtedy Ageusz skierował do nich takie słowa. Tak właśnie jest z tym ludem. I tak z tym narodem przed moim obliczem oświadcza Jahwe. Tak też jest z wszelkim dziełem ich rąk. Z czymkolwiek tam się zbliżą, staje się to nieczyste. Ha. Nie wystarczy zbudować świątynię i do niej chodzić i tam składać ofiary, żeby stać się świętym. Tak samo jak nie wystarczy przychodzić do zboru na nabożeństwo, żeby być chrześcijaninem. Kontakt ze świątynią nie czyni grzeszników świętymi. Wręcz przeciwnie. Czegokolwiek grzesznik się dotyka, choćby to były najświętsze rzeczy, to staje się nieczyste. Weźmy Kosz pełen jabłek. I wrzućmy tam kilka zgniłych jabłek i, i, i kilka dobrych jabłek. Co się stanie? Czy zdrowe jabłka uzdrowią zgniłe jabłka? Czy zgniłe staną się zdrowe, czy zgniłe spowodują, że zdrowe zgniją? Weźmy zdrowych ludzi, poślijmy ich do kolonii trendowatych. Czy zdrowi ludzie przyniosą uzdrowienie trendowatym, czy trendowaci spowodują, że zdrowi zachorują się? To jest taki trąd, który się przenosi. No? Prosta sprawa. Chore musi być najpierw uzdrowione, a grzeszne musi być najpierw oczyszczone, aby sprawować służbę w świętym Bożym Domu. Apostol Paweł mówi, niech mężczyźni na każdym miejscu podnoszą co? czyste ręce. Nie wystarczy, że podnosisz ręce. To muszą być czyste ręce. Jeśli są brudne, możesz sobie podnosić jak tylko wysoko chcesz. To nie jest Bogu miłe. To muszą być czyste ręce, to muszą być czyste serca, to muszą być czyste usta. Musimy być tego świadomi, kochani, że nie możemy sprawować Bożej służby w brudzie, w nieprawości, w grzechu, myśląc, że jak sprawujemy świętą służbę, to nas uświęci. To tak nie działa. To tak nigdy nie działało. Najpierw kapłani musieli być wyświęceni, żeby sprawować służbę, a nie ta służba sprawiała, że stają się święci. Dzisiaj wielu ludziom się wydaje, że ich się, zaangażuje się do jakichś posłuch w Kościele i że to sprawi ich wzrost, to sprawi ich dojrzałość, to sprawi ich święto. To tak nie działa. Często właśnie te, te ich posługi i to ich działanie jest po prostu do niczego, dlatego że oni sami nie są uświęceni, nie są odrodzeni często. Ale się ludziom wydaje, że jak zapiszą do chrześcijańskiego chóru, to oni się nawrócą, uświęcą. Oni po prostu będą myśleli, że wszystko jest w porządku, uśpiewają w chrześcijańskim chórze, piękne pieśni. Więc jest jakaś pomyłka w rozumieniu podstawowych rzeczy. I tam ci ludzie też najwyraźniej jeszcze tego nie zrozumieli. I Bóg mówi, tak się nie da mi służyć. Nie. Wewnętrzna przemiana musi poprzedzać zewnętrzną służbę, zewnętrzne postępowanie. I dalsze wiersze od 15 do 19, których już nie będę czytał, zapowiadają Boże błogosławieństwo, które będzie skutkiem opamiętania i oczyszczenia serc pokutującego Bożego ludu. Natomiast ostatnie kilka wierszy tej proroczej księgi są zapowiedzią ostatecznego Bożego Triumfu nad jego wrogami i królewskim wywyższeniem zoru Babela, nasienia Babilonu. To ciekawe, jak Bóg połączył tych dwóch ludzi: nasienie Babilonu i Jezus, tak naprawdę: Jozue, Jeshua, Jezus. Nasienie Babilonu i Jezus, ramię w ramię. Budowali, prowadzili Boże dzieło. Coś niezwykłego jest w tym przekazie. I zauważcie, że za każdym razem Bóg kieruje te słowa i mówi powiedz Zerobabelowi, powiedz Zorobabelowi, powiedz Jozuemu. Mówi tutaj w XXI wierszu, powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, oto ja wstrząsnę niebem i ziemią. Przewrócę trony królestw, zniszczę siłę władzy narodów. Przewrócę rydwan i nim jadących, padną rumaki oraz ich jeźdźcy. Padnie jeden od miecza Drugiego. W tym właśnie dniu oświadcza Jachwę zastępów, wezmę Ciebie, Zorobabelu, synu Szaltiela, mój sługo, oświadcza Jachwę zastępów i ustanowię Cię jako sygnet, ponieważ Ciebie wybrałem. Zorobabel, tak jak Jozue, obaj są proroczymi zapowiedziami przyjścia Mesjasza. Kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, jak historia zbawienia rozwijała się z wieku na wiek, zawsze zmierzając w kierunku spełnienia obietnicy przyjścia Mesjasza. I wiele osób odgrywało różne role w tym dziele, ale każda z tych osób była ważna. Ostatnie dwie minuty, kochani. Wiem, że już macie dosyć, siedzicie tyle czasu. Jeszcze chwilkę wysłuchajcie, zamkniemy to, bo byłoby dziwne, gdybym to zostawił w tym miejscu. Tak jak mówię, wiele osób odgrywało różne role w tym dziele Bożego Zbawienia, które przyszło przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale każda z tych osób była ważna. Każda z tych osób na każdym etapie była istotna. Abraham, można powiedzieć, założył naród. Izaak i Jakub zbudowali ten naród. Józef chronił ten naród w Egipcie. Mojżesz wyprowadził, wyzwolił lud z Egiptu. Jozue dał im obiecane dziedzictwo. Dawid ustanowił królestwo. Pomimo grzechu, cierpienia, niepowodzeń, linia Dawida nie wygasła. I nadszedł dzień, w którym Jezus Chrystus, syn Dawida, urodził się w mieście Dawida, w Betlejem. I kiedy wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa, pamiętamy o Marii i Józefie, o mędrcach, o pasterzach, nawet o niegodziwym Herodzie. Ale chyba prawie nigdy nie myślimy o Zorobabelu. Skromnym, ale wiernym Uczestniku tego wielkiego dzieła zbawienia. Jego imię jest chwalebnie zapieczętowane w tej księdze i w genealogii pana Jezusa Chrystusa. Kochani, może nikt, nikt oprócz członków tej społeczności nie zna Twojego imienia. I może w swoich własnych oczach czujesz się mały i nieznaczący i niezdolny do wielkich rzeczy. Jeśli będziesz wierny w tym, co Bóg ci powierzył, to będziesz na wieki zapisany w Jego Księdze, która pewnego dnia zostanie otwarta w ten wielki dzień. I cóż to będzie za dzień? kiedy usłyszysz swoje imię czytane przez Króla Królów i Pana Panów wobec wszystkich świętych i aniołów. Cóż to będzie za dzień? Jaka ziemska chwała, jakie ziemskie zaszczyty, jakie ziemskie zdobycze mogą się równać z tym dniem, kiedy staniemy przed tym, który wszystko powołał do życia i który do jednych powie idźcie precz Nigdy was nie znała. A do innych powie, chodź, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. Kochani, niechaj wizja tego dnia nie, nie zagaśnie nam, nie rozmyje się. Żyjmy w oczekiwaniu na powrót Króla Królów i Pana Panów, o którym prorokowali wszyscy prorocy. I ta księga też o nim dużo więcej mówi, ze względu na czas i tak przekroczyłem Wasze limity, nie byłem w stanie wszystkiego poruszyć. Za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, będziemy wspólnie o tym rozmawiać. Kochani, żyjmy w oczekiwaniu na Jego powrót. Żyjmy nie w biernym oczekiwaniu, ale w wiernym oczekiwaniu. W posłusznym oczekiwaniu, w pełnieniu Jego woli dzisiaj, jutro i każdego dnia. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, zapieczętuj i to słowo w naszych sercach. Pomóż nam rozmyślać, rozważać aby czynić. Pomóż nam przyjąć Twe Słowo, aby być Jego wykonawcami, którzy są błogosławieni w swoim działaniu. Zachowaj nas od pustej, martwej, bezużytecznej wiary, która dużo mówi, ale nie czyni. Daj, Panie, byśmy byli ludźmi czynu, ludźmi nacechowanymi pokorą i posłuszeństwem. Obyśmy usłyszeli, co Duch mówi do zboru i obyśmy byli wykonawcami Twojej woli, uwielbiając Ciebie i szukając Twojego Królestwa i Twojej sprawiedliwości. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. wiele cennych myśli potrzebnych, ważnych, szczególnie dotyka mnie ta myśl, to przypomnienie o, o dniu, kiedy staniemy przed Twoim tronem, przed sądem i usłyszymy słowa i żebyśmy byli w gronie tych, którzy usłyszą słowa pochwały, i odbiorę nagrodę. Modlę się, żebyśmy każdy z nas szukali tego, pragnęli tego i byli właśnie tymi, którzy wytrwają w wierze. Amen, amen, amen. amen. Słuchaj, panie, już kiedy czytałem, nie tylko tą księgę, ale inne księgi, też tych parod, którzy posuwamy po czyjście, więc im się im też przechodzić, czy, czy często byli osamotnieni, albo zawsze byli. Mówią, no, że oni byli tego przeznaczeni, jak na śmierć, ale Słowo no, Boże z przykładem, jeśli też ma tego w różny sposób doświadczać i teraz w dzisiejszych czasach. Wszystko się no, co do a nas się zmienia, ale pewne takie zachowania ludzi się nie zmienia. Nie? Dlatego możesz odkrywam, widzę, że ci, którzy blisko są z Tobą, może też się dzielisz swoim sercem z nimi pokazujesz, wlewasz serca też, poruszasz, żeby też pod posłaniem Ewangelii, żeby dalej z tym pójść do ludzi, nawet jeszcze będą pewną sytuację, że gdzieś się odwrócą, nie będą się z nami kontaktu, nawet będą ludzie, którzy, którzy z nami, którzy też podnoszą ręce, którzy wzywają w imienia Jezus. No, czasami muszą usłyszeć słowa, które mi się nie powiadać. i często jest tak, że trzeba przyjąć, to co no, nieciekawą rzecz, może dziś zostać gdzieś pomiędzy, ale w Tobie właśnie ta siła też pokazuje też w Księgi, co się uczy Boże, że ty jesteś z tymi, którzy są blisko Ciebie i wypełniają Twoje słowo i chociaż nie zawsze nam się może to porównać, ale że się dotrzymać tej wierności I na końcu tej drogi zawsze masz różnych sytuacji rozwiązania. Bo jesteś też Bogiem wiernym i nie porzucasz, jeżeli kogoś do czegoś powołujesz, no bo to małe rzeczy taki człowiek wydaje swoje obozy w swoim jeszcze czasie. Amen. Tak Panie, ja też Ci dziękuję za obietnicę tego życia przyszłego. Panie, w jest napisane, aby tym żyć, pocieszać się, wspominać. Królestwo jest, Panie. To najcenniejsze dara końca, końcowego naszego obrad, etapu. Proszę się Panie, aby zarówno ja jak i każdy, tu obecny, nie się z tym. Byśmy żyli tanie, że ta obietnica hmm. będzie zawsze kwitła w naszym celu kierowała drogi ścieżki ku prawości dla ludzi. Możemy być blisko Ciebie i chociaż wiemy, jak ważne jest to, byśmy byli Tobie wierni, posłuszni, oddani, poświęceni, gorliwi, wiemy, że nasza bliskość z Tobą nie zasadza się na naszej wierności, na naszej wytrwałości na naszych dokonaniach, uczynkach, jakkolwiek to wszystko jest niezwykle ważne i konieczne. Wiemy, że fundamentu innego nikt nie może założyć. Oprócz tego, który jest założony, a którego kamieniem węgielnym jesteś Ty sam, Panie Jezu Chryste. Ty jesteś fundamentem, Ty jesteś skałą, na której możemy budować nasze życie i na której możemy zbliżać się do Boga, i dzięki któremu, nawet jeśli potkniemy się, nawet jeśli upadniemy, nawet jeśli zawiedziemy, możemy się opamiętać, możemy powstać i przyjść pod krzyż, gdzie zawsze jest łaska i miłosierdzie i przebaczenie i oczyszczenie i uwolnienie z więzów. Panie, dzięki Ci za moc Twego krzyża, za moc tej złożonej raz na zawsze doskonałej ofiary, przez którą przystępujemy do Boga. Panie, daj, żeby nasze trwanie w Tobie i nasze poznawanie Ciebie i nasze doświadczanie Twojej łaski dokonywało trwałej przemiany w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym życiu żebyśmy nie byli ludźmi miotanymi, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy ciągle upadają w te same grzechy, w te same nieprawości. Panie, żebyśmy doświadczali coraz większej wolności, wolności od mocy grzechu, zwycięstwa nad grzechem, chwalebnej wolności Twoich dzieci, które wielbią Ciebie w posłuszeństwie, wielbią Ciebie w radosnym, poddaniu się Tobie i pełnieniu Twojej woli. Modlimy się, by ten czas wieczerzy, w którym zawsze patrzymy na Ciebie i na to, co Ty uczyniłeś, by ten czas jedzenia z tego chleba i picia z tego kielicha był czasem też głębokiej refleksji nad tym, na ile wzrastamy w poznaniu Ciebie. Na ile ten wzrost jest widoczny dla nas samych i dla ludzi wokół nas. Na ile Twój charakter, Twoja miłość, Twoja dobroć, łagodność, cierpliwość przejawiają się w coraz większej mierze w naszym życiu. Panie, Ty mówisz, że nie możemy być bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Ciebie że jeśli prawdziwie Ciebie znamy, to widać owoce tego poznania Ciebie. I oto modlę się dla siebie samego i każdego brata, każdej siostry, żeby nasz owoc był trwałym owocem i pomnażającym się owocem, żeby tych uczynków sprawiedliwości było coraz więcej i coraz mniej jakichkolwiek upadków, potknięć i błędów. Przemieniaj, oczyszczaj, uświęcaj nas, Panie abyśmy jako Twoja świątynia jaśnieli jasno Twym blaskiem, składali o Tobie dobre świadectwo, byli użyteczni używani przez Ciebie. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwała za to wielkie zbawienie, które jest naszym udziałem. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Panie Jezu, Lepiej Ciebie poznać, doświadczać Ciebie, bardziej kochać. Tego pragnę. Dzięki za przystęp do Ciebie, że mamy otwartą drogę i możemy czerpać z Ciebie. Amen. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, Gorąco zachęcamy, by z czystymi sercami, wyznawszy wszelki grzech, wszelkie jakieś z naszej strony nieposłuszeństwo, niedociągnięcia, braki, oczyszczeni przez świętą krew baranka Bożego, który został zgładzony za grzech świata, również za nasze grzechy, przestępstwa, upadki, byśmy z wiarą w Niego i w dziękczynieniu Jemu za to, co uczynił, jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, gdyż czyniąc to, Jego wspominamy i Jego zwiastujemy. To nie jest zwiastowanie tutaj tego, że jesteśmy godni nie jest zwiastowanie tego, że zrobiliśmy wszystko, co do nas należy i teraz mamy udział w tej wieczerzy ze względu na jakąkolwiek naszą zasługę czy cokolwiek, czego byśmy mieli się w sobie dopatrywać. Nasz udział w tej wieczerzy i mamy nadzieję w tej wieczerzy, którą będziemy spożywać z Nim w Wiecznym Królestwie, jest Jego dziełem. I nie zapominajmy o tym nigdy, nie mieszajmy tego i niechaj to się nigdy nie zatrze w naszych sercach, że On jest naszym Zbawicielem. Bez Niego nie bylibyśmy w stanie niczego zmienić, niczego uratować, niczego dokonać. W Nim i przez Niego i dla Niego jest wszystko, co w nas chwalebne, co godne, co miłe Bogu. Więc... Niechaj nasze dziękczynienie płynie z naszych serc, kochani, gdy jemy z tego chleba, gdy pijemy z tego kielicha. To nie jest czas smutku nad tym, że Jezus umarł, bo On umarł zgodnie z Bożym postanowieniem i zgodnie z własnym postanowieniem. To On położył swoje życie, nikt Mu nie zabrał tego życia, to On położył to życie i tak jak miał moc je położyć, tak też miał moc je Ponownie wziąć i to uczynił zgodnie ze swoją obietnicą. Powstał jako żyjący i żyje. I czytamy, że on nie baczył na hańbę krzyża, ale patrzył poprzez Krzyż na oczekującą go radość. I dzisiaj on się raduje z tych wszystkich, którzy przez jego ofiarę, przez jego krzyż stali się częścią jego kościoła, jego wybranego ludu, jego świątyni. Więc radujmy się z nim. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, radując się i dziękując Mu za to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami i które zwiastujemy, zwiastując Jego śmierć. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, oddawajmy Mu należną cześć i chwałę i dziękczynienie. Zapraszamy. Dziękujemy. za miłość i którą że swą on chłopak, człowiek, jest on chłopakiem, kupiłeś nas, kupiłeś nas, abyśmy byli w twoim wydarzeniu, po twoim szczerym wydarzeniu, panu. Tak naprawdę, my abyśmy zawsze pamiętali o Twoich słowach, abyśmy przestrzegali twoich przykazań. abyśmy się Pani miłowali całego serca, z całej siły, ze wszystkich myśli, abyście panu nie byli jest jedyny Pan, który próbuje w naszych sercach Pani. Dziękujcie Panie za te słowo, które usłyszeli. mi Ja bym się nie zapomniała, nie zapomniał. bo Ty Pani masz słowa słowach tylko na Tobie ojciec położył swoją pierwszy ciężar Panie Zubanku, proszę, proszę serca. waszą tylko jakoś... Tak, dziękuję Ci ja też za to, że nas że nas w tych ciemnych dni, w do życia nas oczyściłeś, tchnąłeś no. nas nadzieję w pracy w Koniec która, żyje w nim, też to do Ciebie dziękuję, że też możemy szkodzić każdego, w każdej chwili i chodząc z tą, w tą jest przez zbawienie w Koniec Często to robimy, znałem, sam też, że mam tą świadomość też, nie przykrze to wspominać, mówić i wytrwać i myśleć, o nasze swoje serce i swoich myślach, gdziekolwiek jesteśmy w jakiejkolwiek sytuacji. Amen. Amen. Amen. Dzięki Panie Jezu, że jesteś blisko z tymi, którzy szukają Ciebie, którzy miłują Ciebie i nie zapominasz o tych którzy są przygnieceni, utręczeni, osłabieni i yy, podnosisz i, i tak młody się o tych wszystkich, którzy są jakoś właśnie przygnieceni, dotknięci, czy w sposób, czy w jakikolwiek sposób cierpią i potrzebują tego pocieszenia. Jeśli my możemy być narzędziami Twymi, w tym dziele to używaj nas i dotykaj, zmieniaj, czyni swoje dzieło w naszym życiu. Prosimy. Amen. Amen. Panie też prosimy o naszych braci, siostry, których nie ma dzisiaj z nami, którzy przechodzą przez jakieś doświadczenia, czy to zdrowotne, czy rodzinne, czy duchowe, jakiekolwiek toczą moje, modlimy się, dodaj sił, dotknij tego, co słabe, chore, ulecz, wzmocnij, proszę moją Agnieszkę, Panie, jej zmagania, proszę mnie, siostry Basie, o której chcemy jechać, Błogosław, kochany Panie, wszystkich w potrzebach Prata Tomka, który też przechodzi trudny okres. Panie, prosimy, Twą obecność, Twoje cudowne, łaskawe, posilenie, wzmocnienie. Było za naszych braci i sióstr, których miłujesz, niezniszczalną miłością. Oddajemy Ci hołd i cześć. Amen. Usiądźcie, proszę. <śmiech> za chwilkę. Zachęcam jeszcze do społeczności przy herbatce, kawie, ciasteczku. Moja żona upiekła smaczne ciasteczka. Wczoraj coś jej się stało w nogę, dzisiaj nie może chodzić w ogóle, leży w łóżku, także też proszę o modlitwę o nią. Za tydzień dobrze byłoby Agapę zrobić, bo to już chyba miesiąc będzie, nie? To co? Robimy Agape tak? Za tydzień? Dobrze, to jeszcze rozślemy przypomnienie wszystkim, których nie ma też. Za tydzień po nabożeństwie spędzimy troszkę więcej czasu. I też przygotujmy się do tego naszego wspólnego spotkania, rozważania tej księgi krótka księga w sumie, dwa rozdziały myślałem, że to mi szybciej pójdzie a chyba wyszło najdłużej ze wszystkich także wybaczcie, że przeciągnę ale nie nastawiłem czasu, więc nie wiedziałem w ogóle gdzie jestem, ile mam czasu i liczyłem na waszą wyrozumiałość cierpliwość, ale chyba przesadziłem sporo także i tak jeszcze tam jest wiele rzeczy które naprawdę warto byłoby żebyśmy o nich porozmawiali szczególnie te pytania zwróćcie uwagę na wszystkie pytania które Bóg zadaje przez Aggeusza i spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania w, nasze, w odniesieniu do nas samych, jak, jak my siebie widzimy w świetle tych pytań, które tam Bóg zadaje. Oczywiście w odniesieniu do tej świątyni, której my dzisiaj jesteśmy częścią, nie w odniesieniu do budynku czy jakiejś ziemskiej tutaj miejsca spotkań, to nie o to chodzi, Mówimy dzisiaj o świątyni, którą my stanowimy, każdy z nas, osobna i my wszyscy razem. Więc w tym kontekście rozważmy te słowa. Szczególnie też zachęcam do porównania tego z tymi pierwszymi rozdziałami Księgi Zdrasza. Tam też jest wiele różnych aspektów tego, co tam się działo, co, co rzuca światło na przesłanie tej Księgi. Także to za tydzień, jak Bóg pozwoli... Jakieś może macie pozdrowienia, ogłoszenia, informacje, to bardzo proszę. Dorotki, dziękujemy bardzo. Widzieliśmy się za Danem w niedzielę i w środę. Cieszymy się, że są już w domu, ja też rozmawiałem. Pozdrawiali. I Danusia Bara też pozdrawia ciepło, cały zbór. Też ma problemy, niestety, ma ból wątroby, stawów, także też, kochani, pamiętajmy o, Basi, o Danusi, módlmy się o nią. Od Basi Krupy, dziękujemy. Mhm. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Tak. To znaczy? A, tutaj. Co wy na to? Żeby zrobić takie nabożeństwo przy stołach, tak? I wtedy sobie tutaj rozmawiać. W sumie o, ja, mamy takie otwarte spotkanie. Czemu się nie spotkać tutaj, no. Co wy o tym myślicie, bracia siostry? Ktoś jest przeciw? Nie ma. No to dobrze, no to tak zrobimy. No, okej, okay, super. No tak, siądziemy dookoła przy stołach i będziemy wtedy rozmawiać, jakby jedzenie poczeka, a potem gdzieś tam w którymś momencie dopiero to, to jedzenie się weźmiemy, nie? Nie od razu, tak jak wtedy, żeby był ten czas modlitwy, czas rozmów, przysłowie, a później rozstawimy, czy tam część rzeczy może już postawimy wcześniej, dołożymy co trzeba i tyle, no jakoś damy radę, wtedy mieliśmy radę, spróbujemy niektórzy nie byli, są ciekawi jak to było chcieliby w tym wziąć udział i tą wieczerzę też spożyć w trakcie właśnie tego naszego wspólnego posiłku spróbujemy coś jeszcze bracia, siostry? jeśli nie ma to zachęcam jeszcze do społeczności herbatka, kawka, ciasteczko tu mamy nowych gości dzisiaj też między nami Przywitajcie się, poznajcie, niektórzy już są po raz kolejny, a jest tutaj para, która jest pierwszy raz, także też przywitajmy. Tak, był termin ustalony, wydaje mi się, że to przyszła sobota była, jeśli dobrze pamiętam, mam to zapisane gdzieś w swojej komórce. Powiedzieliśmy, że to będzie w przyszłą sobotę, teraz, tak, tak, w tą sobotę teraz mieliśmy się spotkać o 15, bo później mnie za tydzień znowu nie będzie, także zróbmy to w sobotę, dzięki Sławek, w sobotę, w tą sobotę o 15 braterskie nasze spotkanie, także wszystkich braci zapraszamy, którzy nie malują jajek i innych tego typu rzeczy, zapraszamy na 15. Tak, tych, którzy malują, zostawcie to malowanie, przyjdźcie na braterskie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście mówię to żartem, mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Zapraszam na herbatkę i kawę.